481 pamiętne wydarzenie, wydarzenie. Wtedy pierwszy raz ujrzałem słońca promienie Takie chyba było losu przeznaczenie Że zamieszkałem na łeście, to są że Korzenie, tutaj dzieci co spędziłem Tutaj dorastało wśród tych szarych, starych bloków Cię duchowywałem na podwórku Przed bokiem pierwsze znajomości beztroskie zabawy, robią mi świadomości Otaczającego świata, wtedy nic się nie liczyło Ważne, że wśród przyjaciół miłe chwile się spędziło Jeszcze jaja się robiło, dalekiej pierwsza krew z nosa. Czyli życia, postawy nadszedł czas, przedszkola, Pamiętam go jak przez mgłę lecz tamtejsze znajomości do dziś utrzymały się. Dzieciństwo małeście. Wiele złe, chwile dobre, to dla was wszystkich. Nigdy was nie zapomnę. Tu przyjaciół kilku mam, kilku mam, kilku mam. Dla nich śpiewam, dla nich gram, dla nich gram. Tu przyjaciół kilku mam. Kolejny etap życia, szkoła podstawowa Numer 91 O niej teraz nie nowa Stała paczka, z przedszkola szybko się połączyła Ale również do twarzy do swych szeregów wcieliła Pierwsze parę klas. Przeminęło w spokoju, ale w tych ostatnich Nie brakowało ognoju. W lasomce byliśmy my Utrapienie każdego nowego wychowawcy, jaja ja na lekcjach po szkole Pierwsze przed ja bolę ucieczki ze szkoły my z innymi klasami, częste wiksy w sadzie Z tego byliśmy znani, przyszedł czas również na sporty Te kondo i te sprawy nigdy sobie nie wybaczę Rezygnacji z tej postawy, no i muszę tutaj wspomnieć, że na mecze się chodziło Pierwszy hip-hop, no i życie się zmieniło Po przyjaciół, kilku mam, kilku mam nie śpiewam dla nich, gram dla nich, gram gram Tu przyjaciół kilku mam, kilku mam, kilku mam. śpiewam dla nich, gram, nich gram Sekunda za sekundą, minuta za minutą, godzina za godziną, tak lata całe płyną postawą Przeminęła kolejna szkoła się zaczęła Tutaj również dobry klimat teraz mile wspominam. Ja Pamiętam też wesele Więc pozdrawiam was wszystkich Moich skastro przyjaciele Chciałem uczyć się dalej Lec za wysokie progi Przyszła pora na osiedlu bardziej rozprostować nogi Tutaj najlepsza wiara nie do wyjebania Najlepsze balety I najwięcej bakania Ludki alkoholowe Teraz rzadko kiedy się piło Twarcze draksy Nie lubię Ale też się pojeździło No i kolejne nagrania z dymu się tu łania tu nie zapomnę Tak jak pierwszego bakania kończąc ten kawałek pozdrawiam wszystkich znajomych dla wszystkich przyjaciół. Emiśle teraz ukłony Tu przyjaciół kilku mam, kilku mam, kilku mam. Dla nich śpiewam, dla nich gram, dla nich gram, dla Tu przyjaciół kilku mam, kilku mam, kilku mam. Dla nie śpiewam, dla nich gram, dla nich gram, dla nich gram. Kto wie, kto wie.